Time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call a <laughs> You can't tell them the way you are. woman, no time to talk. the back, You get drunk, you I, I, I, I, stay I, I, I, I, stay Stay You can't talk on the way you walk. We're a mixed of boys. <laughs> You're rusty, and I'm rusty a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 Reggae. Tak zaczyna się, tak się debiutancki album formacji Kobong. Album, który przez wiele, wiele lat po wyczerpaniu się pierwszego nakładu z lat 90. był takim jednym z białych kruków, czy też świętych grali, jeżeli chodzi o naszą fonografię. I ta płyta w wersji cd uzyskiwała zawrotne ceny na różnych platformach aukcyjnych w internecie. No, aż w końcu e, e, nastały takie okoliczności, że pojawiła się szansa, aby e, tę płytę e, wznowić w wersji e, zremasterowanej. Podobnie jak e, album numer 2, e, czyli chmury nie było. A dodatkowo e, ta e, wersja debiutu studyjna została wzbogacona e, w drugi dysk, e, albo i drugi naleśnik, bo redycja jest dwupłytowa, za, zarówno we wersji winylowej, jak i kompaktowej. No i tym bonusem jest zapis jednego z koncertów grupy Kobąg z warszawskiego klubu Remont. No podobno tutaj realizator, który, który wziął pod swoje skrzydła właśnie przygotowanie tego materiału koncertowego do wydania wykonał tytaniczną pracę, bo materiały wyjściowe no pozostawiały wiele do życzenia. Natomiast żeby, żeby, że tak powiem, odpowiadały dzisiejszym standardom, no ale się udało i rzeczywiście jest ten duch Kobonga z lat 90. przywołany w charakterze tutaj w tej charakterze, w, tej, w tym materiale koncertowym dołożonym w charakterze bonusa. Dzisiaj słuchamy sobie debiutanckiego albumu Kobonga w Perłach przed Wieprze. Za kilka minut powiem, a w międzyczasie na twarzach książce napiszę, kto dzisiaj gości u nas w audycji, a kto zagląda na fanpage'a rzeźni Haps, to już wie, kto dzisiaj wraz ze mną w audycji będzie. E, Regę za nami, przed nami prba i trzcinki. Prda. God Kobąg ze swojego debiutanckiego albumu po prostu kobąg. Pr pr o, mach te ty tytuły ty ty, piękne, łamające języki, trzcinki. Dobrze, no to teraz mówię, co dzisiaj dla głównym programu jest. Ponownie zawitali do nas panowie z zespołu Wingless Siedzą tutaj jeszcze ze mną, ale ja im jeszcze mikrofonów nie otworzyłem, bo przyjdzie na nich pora na telesfora za minut kilkanaście po ochłapach, czyli naszym serwisie koncertowym bardzo. No i po tym jak jeszcze mamy parę fragmentów z Kobonga z Kobonga jedynki. A, dzisiaj też oprócz, oprócz tego właśnie materiału z płyty podstawowej będą też dwa nagrania dwa nagrania właśnie z tego odrestaurowanego koncertu w klubie Remont. To będzie na koniec pereł przedwieprze. Panowie z Anglii przyjechali do nas ze swoją świeżutką płytą zatytułowaną czy to ma odniesienie do zorganizowanej przestępczości azjatyckiej? No to dowiemy się też za kilkanaście minut, czy ten trop jest fałszywy, czy prawdziwy, i czy właśnie można, można tę płytę, właśnie, potraktować jako krążek pochodzący z półświadka. A na razie, razie taka tuka i popas, czyli jeszcze dwa numery z pierwszego, z pierwszego kobonga z płyty zacuwanej po prostu kobąk. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. tuka i popas. No i za momencik właśnie dwa e, fragmenty z koncertu z klubu Remont. To będą kompozycje drzewa i dzwony, które zakończą dzisiejsze Perły niewsze, czyli e, redycję pierwszego materiału formacji Kobąg wzbogaconą o e, taki dysk z zapisem koncertu ko z warszawskiego klubu Remont. Już nie trzeba e, wydawać takich e, niebotycznych pieniędzy za e, pierwsze e, wydanie, chociaż oczywiście pewnie są Maniacy pierwszych wydań, ale tym razem jest też płyta yy, na winylu. Wcześniej w takiej wersji nie było. Winyl jest podwójny, no a ta reedycja kompaktowa również jest podwójna. czyli serwis koncertowy. 37 minut po północy przechodzimy do serwisu naszego koncertowego, czyli Ochłapów, czyli bardzo subiektywnego wyboru imprez, na które Warto się w nadchodzącym tygodniu wybrać. Znowu będzie kilka okazji, aby stracić trochę wody pod sceną. Spotkać się z BDB kolegami przy scenie albo przy barze. No i żeby po prostu tutaj wybrać się w Polskę. Poszeleszczę, poszeleszczę, dobrze. 13 i 14 listopada na dwa koncerty wjeżdża do nas pan Cysusz, czyli Ishan wraz z Nobli Viscaries i Astrozaurem. Pierwszy koncert 13 listopada we Wrocławiu w Pralni, drugi koncert 14 listopada w Warszawie w Progresji. I no, Ja tutaj na każdy z tych z koncertów mam dla was po 10 podwójnych zaproszeń. Mówiłem o tym przed tygodniem, więc w stosownym czasie padnie hasło i będziecie mogli powalczyć o te wyjściówki. Poza tym 13 listopada we wtorek Katilla, Skimo, Cowboy i The Browning zagrają w warszawskim klubie Proxima. No i 13 listopada rozpocznie się polska część europejskiej trasy formacji Antimater. Pierwszy koncert w Gdańsku w Protokulturze, drugi koncert w Poznaniu w Ubazyla 14, trzeci koncert 16 we Wrocławiu w Liverpoolu, 17 listopada Antimater wystąpi w Warszawie w Zagacu. i ostatni koncert 18 listopada w Krakowie w klubie Zaścianek. Rosyjski konwencj wspierany przez formację Martyrdom wystąpi 14 listopada, czyli w środę w centrum praskim. Koneser w Warszawie. A poza tym 15 listopada w czwartek kolejna odsłona wspólnej trasy Very Chorus i Valkenrak. 15 listopada koncert w Opolu w Zebrze i tutaj Azels Mountain i Sekator jako zespoły wspierające. 16 listopada koncert w Łodzi w Magnetofonie i tam mamy Dead Conception i Nerville. I 17 listopada koncert w Karszysku Kamiennej w Semaforze i tam formacja Merkfolk dodatkowo zagra. Co dalej? 15 listopada School Fist i Striker i Akila w Łodzi w Magnetofonie wystąpią. Kat z Romanem Kostrzewskim również koncertują. 16 listopada koncert w Bydgoszczy w klubie Strada 17 listopada koncert w Gdyni w klubie Ucho. 18 listopada koncert w Gnieźnie we Młynie. Traces to Nowhere i Defying 16 listopada w piątek w Ciechanowie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Pod szyldem Iwulde 2 Jarun Dom Zły, Black Velvet Band w Lublinie w klubie Ramzes. To jest cały czas piątek. Drom z Czech oraz formacja Czerni w Cafe Kryzys w Warszawie. To jest też cały czas piątek, ale tutaj muszę się chwilę cofnąć do środy, bo w środę rozpoczyna się trasa Polska część trasy Disperse Distorted Harmony Iden. I tutaj 14 listopada koncert w Łodzi w Magnetofonie. 15 listopada koncert w Poznaniu w klubie Ubazyla I 16 koncert w Warszawie w klubie Wudu. Brudny Skurwil, Resurrection, Northern Funeral Mass i Toward the Unknown. 16 w piątek w Gdańsku, Oliwie w Paszczy Lwa. The Throne, Orphanet Named Earth, 71 Tonnen i Zatrafa we Wrocławiu w Centrum Reanimacji Kultury. To były piątkowe propozycje. Pozycje. Przechodzimy do soboty. Tu też się sporo będzie działo. W, w ramach cyklu No Reason to Live um, Impaled Nazaren, Stillborn, Ragehammer, Battery w Łodzi w magnetofonie. Pod hasłem Hangman 2. Jarun, Rosk, Death Has Spoken, Despise Cruelty i Odium Humani Generis w stoku w klubie Fabie w Pchary. Besides um, wystąpi w Krakowie w klubie Piękny Pies. To jest cały czas sobota 17 listopada. Taraban, Galileus i Shine wystąpią w Włodzisławiu Śląskim w klubie Amber również 17 listopada. No i teraz mamy propozycje niedzielne: Zielen w Warszawie w klubie Proxima, The Ocean i Roxetta. 18 w niedzielę w Krakowie w ZPT i tutaj dodatkowo formacja Moana. I dzień później tenże zestaw wjeżdża do Warszawy, do klubu Proxima również z Moaną jako zespołem wspierającym. No i jeszcze jedna propozycja niedzielna: JD Overdrive, Basement i Clockwork Totem we Wrocławie w klubie Liverpool. i i wychodząc już tak przed orkiestrę e, na następny tydzień, 19 listopada Poznań u Bazyla e, Aborted, Cryptopsy, United i e, Cytotoxin tak się przedstawiam propozycje koncertowe na nadchodzący tydzień a my nie tracąc czasu przechodzimy do e, zapowiedzi naszego dania głównego dzisiejszego Bóg w dom, Tasak w dłoń czyli Gość Rzeźni Właśnie brzmi formacja Wingless na swojej, na swojej najnowszej płycie. Witam was panowie serdecznie w studiu. Od prawej czy od lewej? No może od Środek. prawej, mojej prawej. Dobry wieczór, Laworzański głos. Grzegorz, gitara. I Piotrek, perkusja. Witam was panowie. Ponownie wracacie z triadą z nową e, płytą i już słychać, że e, ta płyta jest zdecydowanie inna od tego, z czym byliście. E, ze dwa lata temu to było. E, powiem ci, na... że dzisiaj jadąc tutaj sprawdziliśmy i okazało się, że było równe dwa lata temu bez miesiąca, bo byliśmy 11 grudnia. Tak, dokładnie. dokładnie Także tak, bez miesiąca aż... dwa lata. Bardzo fajna sytuacja. Tak tak, tak, tak, tak, taką mamy rzecznicę i jak mówiłem, ta płyta zdecydowanie cięższa i... I mrocz, mroczniejsza niż, niż e, poprzednie e, wydawnictwo. Tak, powiedziałeś poza Anteną, że e, Triada zaczyna się w momencie, w którym. Kończy się The Blaze Within, czyli poprzedni album. Takie mam odczucia. Mam nadzieję, że słuchacze dojdą do podobnych wniosków, ale to oczywiście tylko nasze subiektywne wnioski dobrze, powiedzcie mi, e, d, czy w, tutaj e, przez w ciągu tych, tych, tych dwóch lat, które, które dzielą, e, dzielą wasze, wasze, waszą wiz, wasze wizy tutaj w rzeźni w Antyradiu, czy w szeregach zespołu nastąpiły jakieś e, przetasowania, czy też e, e, Never, never change winning team, track, czy, czy dalej działacie w tej samej, samej konfiguracji personalnej, co przy poprzednim krążku? No stety lub niestety przetasowania personalne nastąpiły, mm -hmm. ale ja zawsze wychodzę z tego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta płyta, którą dzisiaj przyszliśmy tutaj promować, została nagrana jeszcze w składzie, można powiedzieć, starym, mm -hmm. czyli z Pawłem Solonem na perkusji. Pozdrawiamy Cię, Pawle, wiem, że słuchasz. No, Paweł e... nas nawet poganiał. No właśnie, myślę, dlatego, zgadam, dlatego mówię, że <laughs> wiem, że słucha. E... Wracając do tematu, tak, płyta została nagrana jeszcze w starym składzie. Z Pawłem nagraliśmy też poprzedni album, czyli The Blaze Within. Mm -hmm. No i tak się stało, że Paweł po prostu zmienił lokację, czyli miejsce zamieszkania, wyprowadził się z Krakowa. Mieszka teraz tutaj w stolicy u was. No i w związku z tym stwierdziliśmy, że no, dalsze kontynuowanie współpracy no, będzie raczej średnio możliwe, ponieważ dojeżdżanie na próby Jak tym bardziej... Jak nie kupi biletu na Pendolino no, w promocji, to ponad 100 trzeba zabrać. No, tym bardziej. <śmiech> Nawet dzisiaj sprawdzaliśmy. Także stwierdziliśmy, że po prostu... no. Nie ma za bardzo innego wyjścia. No i byliśmy zmuszeni do poszukania jego zastępcy. Zastępca dzisiaj debiutuje tutaj w studio. Płyty co prawda nie nagrywał, ale płytę promuje. Ale już koncertuje godnie. z nami. Tak, tak, ale pewnie to do tego przejdziemy również. Zagraliśmy już z Piotrem, który tutaj dzisiaj z nami jest pierwsze trzy sztuki. Jest naprawdę dobrze. Powiem więcej, nawet już zrobiliśmy jeden cały numer na kolejny materiał. Myślę, że będzie kolejne zaskoczenie, ale to wszystko w swoim czasie. No i co? Szukamy obecnie jeszcze basisty, więc jeżeli ktoś z Krakowa byłby zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Na naszym fanpage'u na Facebooku wisi również to ogłoszenie. Proszę się nie bać, miało, można pisać, nie gryziemy. Nie ukrywam, że trzonem zespołu jest nas trzech. I to raczej prędko się nie zmieni, natomiast Basista na pewno jest niezbędny do kontynuowania aktywności koncertowej, także to jest dla nas również jakiś tam priorytet, żeby znaleźć kogoś, kto dobrze wpasuje się po prostu w nasze szeregi, złapie klimat zespołu. No mam nadzieję, że prędzej czy później się to stanie, natomiast no, dzisiaj chcielibyśmy się skupić na płycie i na tym, co, co mamy do zaprezentowania słuchaczom. No dobra, to zaproponujecie następny fragment. Myślę, że możemy polecieć. Tak, po kolei. Płyta jest na tyle, że tak powiem, ułożona z głową, że fajnie by było, gdybyśmy po prostu przechodzili od jednego do następnego utworu. No to lecimy. Opowieści bezsennej nocy, tak? Tak. Okej, okay. przejdźmy, przejdźmy teraz do, do, do kwestii, którą, którą tutaj byłem, byłem, zajawiłem na samym początku, ubierając to w taki, w taki żarcik. Tytuł Triada nie ma nic wspólnego z azjatycką zorganizowaną przestępczością. <grywa> nie, nie ma nic wspólnego i kiedy wpadłem na pomysł, na tak, kiedy wpadłem na pomysł tego tytułu, no zdałem sobie od razu sprawę, że na pewno pierwsza rzecz jaka będzie kojarzona z tym tytułem to japońska mafia. No cóż, yy, nie mam z tym problemu żadnego. Tytuł kompletnie nie ma nic wspólnego właśnie z ze zorganizowaną japońską czy też dalekowschodnią przestępczością. Jest kompletnie. Z... Zaprzeczamy, żeby by, jakoby byli naszymi patronami. No, nie, dostaliście, nie dostaliście, że tak powiem, wezwania na przesłuchanie do Yakuza. do jakuzy. Nie, no, nie, i nie chodzimy również to. na ich postronku, tak, także to. <laughs> nie ma to nic wspólnego. Okej. Okay. Ile czasu minęło od poprzedniej płyty do momentu, kiedy, kiedy wzięliście, się, wzięliście, się, wzięliście się do komponowania nowych utworów? Wiesz co, no tak naprawdę u nas ten proces twórczy przebiega dosyć w sposób taki ciągły. Tam mm. nie ma takiej sytuacji, że musimy sobie zrobić, nie wiem, no pół roku przerwy albo rok przerwy, bo nie wiem, jesteśmy wypaleni, albo mamy czy siebie dość. To, że mamy siebie dość, to mamy siebie dość bez względu na to, tak? No. <laughs> Ale nowe, nowe utwory powstawały zaraz po nagraniu praktycznie poprzedniego albumu, więc to, tak jak mówił Grzeszek, jest to cały proces. Dokładnie. Także... Nie ma jakiejś tam wiesz, cezury czasowej, że dwa lata, potem przerwa i siadamy, robimy, bo trzeba coś tam nagrać. Nie, U nas jest to po prostu naturalnie, w związku z tym jedna, jeden materiał, można powiedzieć, wypływa z następnego, jeżeli to takie dobre określenie. Mhm. Dużo czasu wam zajęło przygotowanie tego materiału, który pojawi się na triadzie? Wiesz co, tak widzę po sobie, że zazwyczaj są to takie okresy, że... Pierwszy rok jest to um, przygotowanie utworów. Um, w tym czasie są one ogrywane. Potem kolejne pół roku to jest e, już takie. Szlifowanie. Dos, tak, doszlifowanie, ale już takie na maksa. Finalizacja. I ostatnie pół roku no to sesja nagraniowa zawsze. Także dwa lata i takie te odstępy dwuletnie czasowej tej cezury jak na razie udaje się zachować. No i one mają miejsce. Okay. Dobra, to teraz jeszcze powiedzcie mi, czy jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o miejsce, w którym by powstawał, powstawał krążek, to jest to samo miejsce, gdzie urodziła się, urodził się poprzedniczka? Tak, jak najbardziej. Dominik Burzym, 67 Studio, g -Bultów. nie zmieniamy tego i raczej w przyszłości nie, na to się nie zanosi. Z Dominikiem bardzo dobrze mi się pracuje, bardzo dobrze się z nim rozumiem. On też, e, myślę, może powiedzieć w drugą stronę. E, wiesz, no, fajnie jest, kiedy realizator czerpie przyjemność z tego, kiedy pracuje z zespołem, a nie traktuje tego jako kolejnego klienta którego po prostu no, chce nagrać, wyprodukować i, i, wiesz, i odstawić na półkę, wziąć pieniądze i to już jest dla niego etap zamknięty i przechodzi do kolejnego. My mamy taki system pracy wypracowany z Dominikiem, że zawsze przed nagraniem płyty około roku wcześniej już się spotykamy. Ja naświetlam mu w jakiej formie widzę tą płytę, jak, w jakim kierunku brzmieniowym chciałbym pójść. Teraz również takie spotkania mieliśmy. No i wiesz, ustalamy wszystko, jaki sprzęt chcemy wykorzystać, yy, jaki, jaki klimat chciałbym osiągnąć. No, ogólnie po, po, chcemy to robić w ten sposób, żeby później, kiedy zabieramy się już do samego procesu nagrywania, nie tracić czasu na wiesz, jakieś zbędne poszukiwania nie wiadomo czego, co w efekcie zazwyczaj nie prowadzi do niczego dobrego. I yy, no jak na razie się to udaje. Po prostu wchodzimy i odhaczamy kolejne, yy, że tak powiem... E, tak jest, dokładnie tak e, No i mam nadzieję, że to też słychać Wydaje mi się, że każda kolejna produkcja jest jakby krokiem naprzód e, Bardzo fajnie, że Dominik również angażuje się pozytywnie w to I, i wiesz i wnosi zawsze coś od siebie e, No to na pewno czuć i słychać Także nie chcę, nie chcę tej współpracy w żaden sposób zmieniać ani przerywać Eee, już mamy pomysły, wiesz, na, na, na kolejną płytę, ja natomiast... Rozumiem, że ten numer jest już gotowy, tak? tak? dokładnie. Z, z, now, z nowym, o, z nowym, o, z nowym, z nowym człowiekiem na pokładzie, tak? Tak jest. Zrobiony. Wiesz, i, i najbardziej zabawna e, historia jest zawsze wtedy, kiedy już materiał jest gotowy. Jest ten ostatni enter przysłowiowy wciśnięty. Dominik ten materiał przesłuchuje, mówi no wiesz, ale nie ma bata, żebyśmy przy następnej produkcji zrobili coś lepszego. No i wiesz, to jest taki highlight, z którego się cieszymy, bo teraz również to zdanie padło. Ja mówię, no wiesz, ale dwa lata temu mówiłeś mi to samo, no i co? I chyba się udało. A no, wiesz, także... Wypadek przy pracy. Tak. Ale Strasznie się... na przykład. To taka druga szóstka w tortkach. Ale wiem, że on również jest zadowolony z, z tego, jak i z poprzedniego materiału i... i, i... No i pewnie jakbyś go zapytał, to, to uważa, że, że jest to naprawdę dobrze wykonana robota i nie, nie, nie traktował tego wiesz jako jakiś tam pańszczyzny. Także Dobra. bardzo się z tego cieszę. Przechodzimy do następnego fragmentu. Chronologicznie to będzie Anname Terror, tak? Tak jest, jak najbardziej bardzo złożony utwór i jeden chyba z naszych ulubionych, tak? Można powiedzieć. No, sporo zaskoczeń w tym numerze, żeby nie przedłużać, i dużo klimatów, których nigdy wcześniej w tym zespole nie było. To o tych klimatach sobie porozmawiamy za, za kilka minut po tym utworze, właśnie. Najlepszy rok na świecie. fast enough. Who gives a fuck what you Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. godzinie 1. Słuchajcie Rzeźni na antenie antyradia. Dziś wrześni informacja Wingless i rozmawiamy sobie o e, płycie Triada. E, to była kompozycja Name Terror, która sprowadziła w nową e, Godzinę, utwór, o którym, w którym powiedzieliście, że dużo się dzieje i jest dużo takich klimatów, których na, w muzyce waszej wcześniej nie było. No i tutaj nie trudno się z tym zgodzić, bo album jest zdecydowanie mroczniejszy, zdecydowanie cięższy. Tutaj jeżeli chodzi o wokale, to pojawiły się nawet groule. No wiesz, grole już wcześniej miały miejsce, ale natomiast... Chyba nie, ale chyba nie w takim natężeniu, prawda? Czy... Pa, paradoksalnie jest ich chyba najmniej ze wszystkich płyn nagra. Może... Znaczy, jeżeli A... mówisz o, o faktycznych growlach, to tak. Ale, ale może jest tak bardziej, bardziej, najbardziej dosadnie w tej, w, na tej płycie brzmią, mimo, że... Być może tak, bo są w takich miejscach, gdzie podkreślają po prostu charakter riffu i to jest może bardziej słyszalne i bardziej rzuca Zresztą się tyłu, w ucho. Am, tak, tak, tak. Mimo że tak, ich, tak. tak. jak powiedziałeś, że jest ich mniej, tak, nie ale tak, wprowadza, nie, wprowadza nie. jak gdyby taki, że... Mimo, że Zbijają się ze Tak, ale tak. tak jak ale ma się taką ma się właśnie wręcz odwrotny, wrażenie, że jest ich więcej niż mniej. A paradoksalnie wiesz, jest to pierwsza płyta zespołu, na której jest chyba w 80% czysty, czysty głos. głos tak? Tak. I to było zrobione z zamysłem. Chcieliśmy tak, żeby. Dlatego może ten się też, też tak wybija. No właśnie, no właśnie, bo jest kontrast, tak. można powiedzieć, od lewa do prawa, tak? Nie ma mhm. takich rzeczy, wiesz, pośrednich, jak screamy, które były wcześniej, wiesz. Wtedy to, ta, ta, ta paleta tych barw wokalnych przechodziła dosyć tak bogato. Tutaj mamy, można powiedzieć... Redukcję taką, tego. Tak? No, ale wiesz, jest to zamierzone, to bo... jest skoncentrowanie się na, na najlepszych... Najlepszych wyjściach, najlepszych rozwiązania. Dokładnie. Wiesz, jak siedzieliśmy i można powiedzieć, tak kolokwialnie, produkowaliśmy te wokale i robiliśmy z Olafem te, te ścieżki i zastanawialiśmy się, jakie głosy będą, że tak powiem, odpowiednie dla tych kompozycji, to od razu wiesz, zasugerowałem, że trzeba pójść po prostu w tą stronę tych, tych czystych wokali, na no co oczywiście Olaf jak najbardziej. Mm. Myślę, taka koncentracja, takie, no. nie powiem uproszczenie, ale może bardziej właśnie takie sfokusowanie się na, na, na konkretnych rozwiązaniach jest, jest lepszym niż, niż rozzawnianie się na kilka bardzo różnych i czasami po prostu konfudujących ludzi i, i samego siebie też. Wiesz, poza tym to, to trochę taki kij w mrowisko, bo... E Zespołów z wokalistami, którzy growlują na różne sposoby, masz po prostu od metra, tak? Mm. I to, to nie jest żadna nowość. A zespołów metalowych, czy też około metalowych, w których wokalista potrafi śpiewać, nie mówi, że sili się na śpiewanie, tylko potrafi śpiewać i robi to z głową, z rozmysłem no masz ile? 10, 15, tak? No wiadomo, że są nazwy z, ze światowej półki, do których nawet się nie będziemy przyrównywać, ale nawet wiesz, tutaj patrząc na scenę polską, no tych kapel nie ma tak dużo. Wydaje mi się, że w ten sposób właśnie e, staramy się jakoś zaznaczyć tą swoją troszkę inność i żłobić jakąś tam własną ścieżkę, tak? I, i pokazać, że można też grać muzykę e, w trochę innym wymiarze, tak? Nie mówię, że jest to jakaś tam oryginalność, bo wiadomo, zawsze można zarzucić, że wszystko już było. My wcale z tym no nie dyskutujemy. już wszystko było No właśnie, my wcale z tym nie dyskutujemy. Natomiast y, myślę, że to jest jakiś tam nasz y, jeden znak, z takich znaków rozpoznawczych, tak? Ten głos Olafa i użyty w takim, a nie innym e, kontekście, wiesz, z takimi, ani innymi riffami. To jest jakiś tam charakter, który wydaje mi się, że udało się wypracować i na tej trzeciej płycie właśnie teraz. Już jest to jakaś tam forma najbardziej dojrzała chyba. Mhm. Wspomnieliście tutaj poza anteną, jak, jak Unime Terror weszło, weszło tutaj weter, że to była że to jest najstarsza kompozycja z Nowej Płyty, tak? Tak, to był pierwszy utwór, który powstał, kiedy siedliśmy z Pawłem eksperkusistą, i, i zaczęliśmy po prostu robić, jak to się mówi, nowy materiał. No to był właśnie pierwszy utwór, pamiętam, że on był pierwszy na warsztacie i no pierwszy, pierwszy został skomponowany, tak, tak to było. Natomiast ciekawostka jest taka, że tak naprawdę ta druga część, jak to tam już w jednej recenzji włoski recenzent zauważył w tej, jak można by powiedzieć, postmetalowej czy postrokowej. Ta druga część była w, od początku tak zamierzona, ale była w troszkę, można powiedzieć, jeszcze bardziej takiej metalowej wersji. Dopiero tak naprawdę w studiu ta... Wersja, którą teraz można posłuchać na płycie, no, nabrała takich rumieńców. Takiej atmosfery. Tak, się... dokładnie. Nie wiem, czy słuchacz to wyłapie, czy nie, ale ta druga część zaczyna się od tego, że tam są zagrane tylko i wyłącznie, tam nie ma klawiszy praktycznie, znaczy praktycznie nie ma tam klawiszy, tam wszystko jest zagrane na basie. Tylko, że na, tam są trzy ścieżki basu, różne efekty. I kiedyś ktoś tam zauważył, że to takie drugie trochę Cosmic Sea. Tak. No, nie do końca, ale, ale może taki XXI wiek, tak? No trochę inne klimaty, ale no jeżeli ktoś już gra na basie coś więcej niż dwa dźwięki na krzyż, no to zawsze się zawsze albo kojarzy z synikiem, albo z Kosmixiem. No. no wiesz, odbiór, odbiór, odbiór muzyki w dużej, w dużej mierze polega na skojarzeniach, tak? No tak. Tego, tego, co usłyszałeś i sobie tutaj zestawiasz, co słyszysz. Zgadza się. No to, to, to... Ale się nie wypieramy, bo są to jakieś yy, nasze inspiracje, które nam towarzyszą od można powiedzieć z zarania czasu, kiedy słuchamy tej muzyki. Natomiast no kompletnie ko Cosmixy nie był tutaj, wiesz, jakąś tam wykładnią, że teraz zróbmy utwór taki jak, jak, jak Def, tak? No natomiast no takich skojarzeniowych klimatów tutaj ne, pojawia się całe mnóstwo i myślę, że, że, że, że to nie jest też, tak powiem, ujma dla was i że się z tym zgodzicie, bo tutaj i, i słychać i y, y, y, y, Nevermore, tak? I słychać y, Type O Negative Morbid Angel może angel nawet. Nie, właśnie w tych właśnie grulowych momentach, tak? Także no yy, tutaj no, no różne, różne, Coś, różne. Co nie ukryłem jest dla mnie ogromnym komplementem, bo kiedy uczyłem się jeszcze parę dobrych lat temu growlować, że no to ućwiczyłem na Dewie Vincencie. Więc... No i tutaj słychać, że... A to nie było zamierzone w żaden <laughs> sposób, naprawdę nie było. Gdzieś to się, gdzieś to został ten Vincenci w gardle i jak już no. by przyszło do growli, to tutaj... Vincent się dowiedział i teraz widzisz, jak się zachowuje i coś śpiewa. <laughs> no, w, nie, no jest podobno ten. Już, już nie country, ale już zmontował. Czekaj, bo tu mi, tu mi e, e, znajomy podrzucał, jak to się nazywa? Ultimas? Tak, Czy tak, Nudia? tak. No, tak. To, jest, A to jakiś... taki chyba bardziej... Boys Band Seasons of the Mist, nie? No Bo to... tak, no... No, Boys Band Sam Boys Band mature man. Przepraszam, no ale <guspar> wiesz, jak, jak zobaczyłem zdjęcie no, to... No, oczywiście, tam Photoshop na pełnej Tak zwany To była taka tak zwana nieinwazyjna chirurgia plastyczna Tak, no ale już nie mówiąc nawet o Photoshopie, no to chyba minutkę udostępnili jakieś tam zajawki. Tak, tak zwany trailer no, ten teaser chyba tak się tak, to teraz tisera, nazywa. Tisera, tak, tak, e, tak, Nie wiem, czy to będzie takie strawne do słuchania, czy nie. Posłuchamy, zobaczymy. Posłuchamy, zobaczymy. A na, na, na razie wypuszczamy kolejny fragment z y, triady, tak? Jak najbardziej. No to kolejny fragment albumu Triada za nami. Wspomnieliście, że w momencie kiedy, że tak, że twór, twór, komponowanie nowych utworów ma u was jakby taki i to jest to proces ciągły, że nie potrzebujecie takich resetów, tutaj czasu dla siebie i tak dalej, i tak dalej. Macie też coś na kształt takiego jakby wizji brzmieniowej, tak założenia jak ta, jak w jakim kierunku może pójść ta płyta, ale kolejne, kolejne, ale czy to jest tak, że udaje się na przykład ten scenariusz w 100% zrealizować? Czy na przykład właśnie do tych wstępnych założeń wkradają się jakieś nowe pomysły, które na przykład potrafią, potrafią to, to wstępne założenie wywalić na cyce? No raczej nie. Raczej jest to w ten sposób, że jeżeli jest jakieś założenie, jest ogólny rys i scenariusz, jak płyta ma brzmieć. Brzmienie jest zazwyczaj dostosowane do klimatu, numerów, do, do jakiejś tam całej wizji, jak to powiedziałeś, nazwałeś raczej ewoluuje to w tą stronę, że w czasie już tego finalnego nagrywania jest to jeszcze po prostu rozbudowywane i jeszcze bardziej podsycane. Nie ma czegoś takiego, że nagle pojawia się coś, że no kurczę, nie możemy tego zrealizować albo coś wybija nas z tego rytmu. Właśnie po to mam te spotkania z Dominikiem, aby uniknąć takich sytuacji. Nie chcemy działać z jednej strony w jakiś tam sposób już taki może nie nawet nie zaplanowany, tylko taki chaotyczny, mm -hmm. ale z drugiej strony e, uważam, że no, to jest jakaś tam świadomość tak, tego co chcemy grać, jak chcemy brzmieć i jak chcemy żeby to potem się prezentowało. Wiesz, tutaj staram się zminimalizować jak gdyby tą kwestię związaną z właśnie z tą przypadkowością, tak? Nie chodzi o to, że jest to na zimno wykalkulowane, a raczej skłaniam się ku określeniu, że jest to przemyślane. Mhm. I no, myślę, że tutaj Olaf czy też Piotr mógłby w jakiś tam sposób też to potwierdzić. Na pewno e, Piotr w tym momencie ma jak najbardziej, wiesz, takie świeże spojrzenie, ponieważ nie brał udziału w komponowaniu tego materiału, ale z drugiej strony no, myślę, że wiesz, no, od jakiegoś czasu jest też blisko zespołu i mm, widzi ten klimat mm, trochę inaczej, wiesz, te numery też odbiera, tak? I e, fajnie jest też usłyszeć jego, że tak powiem, punkt widzenia. E, który wynika z tego, jak, jak odbiera te numery. Tak czy nie? Dokładnie tak. Powiedzcie mi, czy no. ten to, jak gdyby program, te założenia wytyczne względem nowego materiału, czy one oprócz, oprócz jak gdyby pomysłu muzycznego obejmują też pomysł na warstwę tekstową? Czy też jest, jest już jakaś, jakiś taki koncept zarysowany, jak mają, jak mają te utwory ze sobą grać? To zależy niestety. Czasami, czasami, jest taki, czasami utwór rodzi się razem z tekstem. Mhm. A, a czasami czekam niemalże do samego nagrania bo, bo coś nie pasuje, bo, bo, nie jest, bo nie jest jeszcze po prostu nie, nie, nie, nie możesz się ten pomysł jakiś sfinalizować w głowie a, raczej, raczej już nie podchodzę do, do, do albumów w sposób, jako, jako koncept albumu czyli cała warstwa liryczna ma dotyczyć jednego tematu bądź być skoncentrowana właśnie w jednym miejscu tutaj nie, raczej zależnie od tego jakie Grzegorz Będziemy o kompozycję, w jaki klimat mnie to wprowadzi. No od tego zależy, co się urodzi w tekście. A w, w pewnym, pewnym stopniu oddaniem tego jest poprzedni, wcześniej, wcześniej nagrany Tales from the Sleepless Nights, który jest właśnie ukłonem w stronę odchodzących marzeń o magii, o, o nie, nie, takiej niezwykłości, która była kiedyś wśród nas bardzo powszechna, a teraz Znikła na rzecz powiedzmy się technologii. Nie? E, tak, to właśnie, tak to właściwie jest. Wiesz, u nas jest tak, że my jesteśmy zespołem, który stara się pisać teksty, które są o czymś. E, bardzo nie chcemy sytuacji, w której wiesz, tekst jest o przysłowej dupie Maryni, tak? I, i znaczy o może tym... być, o ile ta dupa jest akurat, jeżeli można mówić na... No. Opinię, jeżeli jest akurat interesująca. No, natomiast wiesz, jeżeli... W ogólnie Marynia jeszcze, jeżeli jest interesująca. No, to, zależy, to na pewno pomaga. Od powierzchowności. Natomiast, wiesz, zawsze jest tak, że dyskutujemy z Olafem, jaki, jaki klimat chcemy osiągnąć, jakie tematy poruszymy. No, Teraz było tak, że ten ciężar, że tak powiem, jeżeli chodzi o autorstwo tekstów spoczął na Olafie. Mój tekst jest tylko jeden, nie mam z tym żadnego problemu, ale bardzo dobrze, ponieważ wiesz, no, ja też nie mogę zajmować się wszystkim. a no, Nie wyobrażam sobie, żeby wiesz, Olaf też śpiewał teksty, do których nie jest przekonany. Tak? No, w końcu yy, jest wokalistą, jest to dosyć kluczowa pozycja, jakby nie było w zespole. Eee, w związku z tym, wiesz, no ciężko potem wychodzić, nie wiem, po roku czy po dwóch na, na, na koncert i wiesz, i pomyśleć sobie Boże, znowu mam śpiewać o czymś, nie wiem. Zobacz, no dokładnie, to, to... tak. A nie masz wrażenia, że czasami wychodzi, przychodzisz na koncert jakiegoś zespołu i, i po prostu tak jest z wokalistami, nie? Że, że śpiewają to, ale to serca ani przekonania w tym nie ma, tak? Ktoś tak. kiedyś coś tam napisał, bo trzeba było, tak, na kolanie. Tak zostało. No i teraz się trzeba Męczyć z tym. No, no i to czasami, jest wiesz. czasami się zapomni tekstu, czasami się przestawi. No, wiki, no, tak, wiesz, bo... to już jest mniejszy problem, ale no, myślę, że większy problem. Nie, no. <laughs> Jak się bawicie. Z że absolutnie, absolutnie zgodzę, bo w, w, drugiej, w drugim zespole, w którym ma przyjemność grać w cemetery, of Scream, mamy jeden utwór koncertowy, to jest e, ukochany przez ludzi, naprawdę. Ja rozumiem, bo bardzo, bardzo lubiany melancholi. Hmm. Natomiast. Jest to tak absolutny nonsens, który jest w tym tekście. Jest to bardzo stary tekst, nie ukrywam, nie, nie napisany przeze mnie. Eee, jest to tak absolutna jakaś zbitka black metalowa, tak kompletnie bez składu i ładu. No ale. Śpiewać to trzeba. No. I tak no i to... Może, może, może, może warto się pokusić o malacholi w wersja 2.0, tak? I uporządować... nie. <laughs> nie sądzę. No nie, nie, nie, nie, nie. Chyba nie powinno tego robić. Niech zostanie to w tej, w tej pięknej, chaotycznej <laughs> formie, jak, jakiej jest. Nie? No, no wracając do tematu, Aha. na pewno wiesz, na pewno właśnie. Mm staramy się, żeby po prostu w przyszłości nie było takich sytuacji, że wrócisz do czegoś i stwierdzisz, Boże, co ja tam wtedy musiałem napisać. Wiesz co? Tak? Myślę, że na pewno to będzie. Myślę, że za 10 lat, jak sięgnę, wiesz, do któregoś, albo ty sięgniesz do któregoś z swoich czy, czy moich tekstów, na pewno będzie Rany Boskie. Jak, ja, jak można było coś takiego popełnić, nie? Być może, coś natomiast, na, natomiast będzie, wiesz, będzie. staramy się unikać właśnie i grafomaństwa, i jakichś takich wiesz, nadętych, wy, wymuszonych yy, tekstów, które miałyby nie wiadomo do czego prowadzić. No i myślę, że jak do tej pory się to udaje, wiesz, reszta jest tylko i wyłącznie subiektywną oceną słuchaczy, tak, i, i z tym nie zamierzamy w ogóle dyskutować. No tak? dobra, to słówko komentarza do najkrótszego na płycie Luger. <grymne> <grymne> Autor to i pomysłodawca jest, utworu, proszę. Nie, nie ukrywam, <grymne> że to jest to hołd dla Petera Stilla nieodżałowanej pamięci lidera Negative w jednej z moich ulubionych zespołów i wielkiego wielkie influence, influencera dla mnie. Więc... No, żeby nie było tak słodko, no musiałem dorzucić swoje trzy grosze, więc ode mnie to jest Danzig, także to jest taka, taki zamierzony w tym akurat wypadku tribut nas dwóch Danzig i Taipo taj w jednym, tak. W czym Danzig żyje? No, jeszcze. Jeszcze. <laughs> jest ten bas w tym momencie. Z Jarocina. To opinia waszego producenta, tak Dominika. Bas, realizator dźwięku stwierdził, że... To jest bas jarociński. Bas z Jarocina. Ale, ale Jarocin piękne miasto, wiedzie? jest się o co obrażać. Taki ambitny materiał, ale ten to jak rocina w tym numerze. I wszystko kładzie. Tak. Witki opadające co idą z wszystko, co jest piakiem się no no, tak Dobra. Ehm, teraz przejdźmy do, e, do tego, co zdobi waszą płytę. Ja już tu się żadnej dziwnej interpretacji nie doszukam, tak jak w przypadku poprzednich. Łoniaka, nie? Ktoś nie, już... wtedy wyskoczył. A, a, a... Dobra. Kto, kto, narysował, kto narysował nową okładkę? Zakładka odpowiada Rafał Wechterowicz, to jest osoba, jeżeli komuś nie mówi jego imię i nazwisko nic, to jest ten pan, który odpowiada również za ten sławny lub niesławny obrazek, który jest teraz przedmiotem sprawy sądowej, behemot kontra ktoś tam to pseudogodło tak to nazwę będzie może lepiej sobie Nie wiemy, skojarzyć. Tak? tak jest, dokładnie tak. To jest ta osoba, ale oprócz tego Rafał y, jest autorem prac dla takich artystów jak Slayer, Ozzy Osbourne, Perfect Circle, Mastodon. No tam na jego fanpage'u jest cała lista jego no, klientów. To jest wysoka półka. Jeżeli tak. najwyższa, jeżeli chodzi o No dokładnie. Dokładnie tak. Y, konkretny film. gość, y, myślę, że zrobił wszystko to, co chcieliśmy, żeby zrobił. Nie wiem, nam ta okładka się podoba, uważamy, że dosyć dobrze koresponduje z zawartością płyty, chociaż można by się spodziewać, że będzie cała czarna, a nie jest. I to też było zamierzone, żeby nie była. No cóż, każdy może ocenić jego pracę. Myślę, że kawał dobrej roboty, a reszta to już tylko i wyłącznie opinie. Kolejna kwestia związana jest z wydaniem tego materiału. Po raz kolejny y, sami w, w, jako ster, okręt i żeglarz. tak? Tak, jest. Dokładnie tak. Wiesz, w obecnych czasach y, nie uważam, żeby to była jakaś ujma, kiedy zespół y, sam zajmuje się wydaniem swojego materiału. Z tego co widziałem, to coraz więcej już takich zespołów, które mają x lat na koncie działalności również w ten sposób zaczyna postępować. No cóż, czasy się zmieniają, zmieniają się realia, a my nie czekamy na to, że ktoś przyjdzie i nam coś da. W związku z tym sami jesteśmy dorosłymi, świadomymi ludźmi, także sami opłacamy swoje sesje nagraniowe, nie robimy żadnych durnych zrzutek, crowdfundingów i innego żebro lajkowania, bo mhm. uważam, że jest to po prostu poniżej krytyki. E a, pyta, a pytają nas często ludzie, czemu, czemu nie nie, nie, no, nie zajmujemy się no, pytają się w listach, czemu nie robimy crowdfundingu? <grym <grym no to wam odpowiemy. bo po co? Stać no, nas, No, no na właśnie, wiesz, no, uważam, że jest to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, kiedy no, ludzie po trzydziestce, którzy no, sami się utrzymują, a nie są na garnuszku rodziców, nie powinni mieć w ogóle problemu z tym, żeby raz na dwa lata wyłożyć jakąś tam sumę pieniędzy i wiesz, no w ogóle nawet nie uważam, żeby to było jakimś tam przedmiotem dyskusji, także jest jak jest. Ta płyta na razie na chwilę obecną ma tylko i wyłącznie formę cyfrową i jest dostępna w formie cyfrowej. Jeżeli ktoś będzie chciał za jakiś czas, na pewno będzie również, tak jak dwa, dwa poprzednie albumy, wydanie CD w pudełeczku ale to jeszcze chwila musi minąć. Mhm. Tak przy okazji tutaj zerknąłem sobie na, na wasz profil na Facebooku. Musicie chyba dokonać tutaj jednej aktualizacji, bo macie tam jeszcze świętej pamięci 8mercha w, w adresie. Tak, ta no... Niestety pożegnała się jednym mailem z klientami, jak to kiedyś ktoś tam określił. Zrobi... Nara! Tak. jest no, <grym> no, spakowane, nara! Dokładnie, mniej więcej tak to zrobili. No cóż. Ja myślę, że tutaj tylko po prostu trzeba ten 8match pod, podmienić na Bandcamp, bo przez bandcam również dokładnie można dokładnie tak. prowadzić dystrybucję swojej muzyki. Tak jest, dokładnie tak jest i tak też się stanie... Ale dziękuję, że zwróciłeś uwagę. Dobra, co, co rzucamy jako następny fragment? No, kolejny w kolejności. No kolejny, w kolejności kolejny w kolejności. Fragment no. Fragmentość. Co tam mamy? Captain's, Captain's Dreaming. Captain's Dreaming, tak jest. No to lecimy. Captain's Dreaming. Okay, czyli tak, płyta na razie jest dostępna, dostępna w formie cyfrowej. Będzie można za pośrednictwem Bandcampa, tak? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy, no tak, no bo w sumie, w sumie tak, jak w formie cyfrowej, no to rzeczywiście przez, przez, przez platformę, przez którą można też przeprowadzić, przeprowadzić transakcje. Transakcje, dokładnie. <śmiech> nie wiem, czy, nie pamiętam, czy Pytałem was przy okazji e, b, poprzedniej płyty, czy m, no, m, mieliście gdzieś tam w tyle głowy taki pomysł, żeby zrobić sobie naleśnika z, wa, z, wa, z własną twórczością? Wiesz co, powiem ci tak, y, myślę, czy to jest że... Sztuka dla sztuki, w znaczy, wiesz, w naszym o. przypadku m, myślę, że naleśnik jest wtedy i wo, tylko i wyłącznie... Mm, Opłacalny, bo tak to trzeba nazwać, kiedy jest po prostu większe tym zainteresowanie z zespołem. Na razie nie ma aż takiego zainteresowania, żeby te naleśniki tłoczyć. A jeżeli mamy sobie wyłożyć kasę i e, wyprodukować taką płytę, i potem ta płyta ma, że tak powiem, zalegać, ale mamy być dumni, bo mamy winyl. Mhm. To uważam, że to, wiesz, dla nas to nie jest żadna ujma. E, te nakłady CD, które zrobiliśmy pierwszej, drugiej płyty, one sobie pomalutki schodzą, kiedy gramy koncerty zawsze kilka płyt schodzi to jest jak najbardziej okej, okay. wiesz, na, nie jesteśmy zespołem, e, za którym, wiesz, idzie jakiś hype, żeby, żeby te winyle naprawdę były konieczne. Być może kiedyś tak się stanie, być może nie, ale nie mamy z tego powodu żadnego, że tak powiem, wiesz, zawrotu głowy, ani jakiś tam kompleks. Nawet nie byliśmy zbyt często pytani o te winyle. To ostatnio może naprawdę, ktoś pytał na ale osób może pytał Tak, tak na Instagramie ktoś zapytał ostatnio, czy będą winyle, wiesz. No ale to, wiesz jest tak, że wszyscy pytają, a potem jak przychodzi co do czego, to wiesz jak jest, nie? Mm -hmm. no. Skoro to już padł temat koncertowy, mówiście, że Piotr z wami parę koncertów zagrał, że ten debiut sceniczny ma już za sobą. Tak, jak najbardziej zagrał trzy festiwale teraz w Lecie, które graliśmy na Czechach. No i to były bardzo dane koncerty dla nas, wiesz, no. Cóż mogę powiedzieć więcej? Myślę, że Piotr tutaj własny punkt widzenia najlepiej wyłoży. Nie wiem, potrzebuje dużo, rzecznika w dużo, mojej postaci. Dużo czasu miałeś od momentu, kiedy chłopaki powiedzieli dobra, grasz z nami. Dużo czasu miałeś do momentu, kiedy ci powiedzieli, ale pierwszy koncert grasz. Zaczęli, wiesz, od razu było powiedziane, że no póki co celem jest właśnie lipiec i te festiwale. Zaczęliśmy koniec grudnia jakoś tak, koniec roku zeszłego no i lipiec to był deadline, tak powiem na formę koncertową no niestety los psikusa, że tak powiem zrobił E, I w połowie tego okresu obojczyk złamałem. Nie los, no, tylko ty sobie zrobiłeś nie. los! No, no dobra, dobra. Ja byłem tam, wiem jak to było. Dobrze, <grym> niech będzie. E, w każdym bądź razie no, dwa miesiące uziemienia Wyjęcie, tak? tak naprawdę. No i szybki powrót do formy jakiejśkolwiek. Ale na szczęście wszystko się udało, fajnie miło wspominam te koncerty. Miałeś jakiś problem z oparowaniem ma materiału? Jakiś utwór sp sp sprawił ci, że, że musiałeś na nim posiedzieć, bo, bo po prostu no nie, te, tego przejścia nie można było zagrać, tutaj tremolo po półkotłach nie szło? No zaczęliśmy od tych utworów, bo najtrudniejsze. No dokładnie, to było, te kolumbryny wszystkie na początek po e, Aczkolwiek, wiesz, no ja nie... Przez ostatni okres aż tak nie grałem intensywnie, więc mhm. musiałem też i się podszkolić troszkę, e, złapać formę, poza tym wejść w, w te przysłowiowe buty mhm. poprzednika, prawda? Mhm. I jakby zrobić to po swojemu Myślę, że to się udało. Dostał namaszczenie, fajnie. wiesz, wysyłałem tam Pawłowi, co, co tam, wiesz, nagrywaliśmy sobie w sali prób kolejne, wiesz, te, te numery, które opanowywał i tam podsyłałem salonowi, nie? No i dobrze, dobrze, dobrze. Równo. Yeah. Tak. Znaczy, no wiadomo, bo że nie wiesz, a próba ta była. No. że wiesz, wszystko, wiesz. Nie, jest Świat bardzo dobrze, dodała, bardzo dodała, fajnie, dodała. że wiesz, że, że ta zmiana tych perkusistów tak, tak gładko, tak, gładko przeszła płynnie. i wiesz, że chłopaki się też znają i, i teraz jak nagrywaliśmy ten trzeci album, to Piotr był w studiu w ogóle i wiesz no, cała, cała płyta jest nagrana na, na Piotrka zestawie w ogóle na sprzęcie, tak. To, także no, bardzo fajnie. Życiu był wkład. Mój. Tak. <głos> wiesz, życzyłbym wszystkim zespołom które Zmieniam mają tak, skład, tak tak dokładnie, żeby to tak fajnie przechodziło i w takiej atmosferze i żeby efekt był taki jaki jej był i jest eee, wiesz no, ten gość też z roce spodogona nie wypadł ja tutaj chciałbym przypomnieć słuchaczom że Piotr kiedyś grał z Delight, to taki zespół gotyckiej ery w Polsce x lat temu. Wiesz, no y, maczał też palce w takim zespołach jak Forgotten Souls razem z Olafem. Związku... No, znamy, że no wiesz, to, to, to nie jest tak, że ten gość zaczął grać nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu i, a może byś coś tutaj przyszedł i, i postukał, nie? Wiesz, do, doskonale widziałem kogo zapraszam do zespołu. Bardzo jest mi miło, że się zgodził. Myślę, że atmosfera jest bardzo, bardzo dobra i teraz tylko i wyłącznie owoce tego w przyszłości będzie można usłyszeć, a tak jak mówię, już udało nam się jeden numer zrobić, no to w ogóle coś fajnego, nie? Dobra. To co, to teraz kolejny fragment z Jak najbardziej. No to lecimy. Podobno z dzwonił w sprawie riffów do tego utworu. <grym> no nawet dwa razy, ale powiedziałem, nie hu, nie sprzedam mu tam tych riffów, co chciał. Sprzedaj, że! Nie no nie masz. No sprzedaj. że no, może Hejdy eternala robię, no. Chcę no. trejowi na nosie no. zagrać. No. no to mu zagrał, że zrobił lepszą produkcję. No, no, no. coś. No I ale ja mu wtedy mówię, Zwoń do Grzeszka, kup <laughs> Zwoń do nich, bo oni nawet crowdfundingu nie robią. a już ja im na pieniądze dałem. No, no właśnie. No, nie, nie to nie. No i, zesz, no i widzisz, no, nagrał co nagram. No jeszcze zobaczymy co tam tutaj. Cześć Dave, I'm David. Sólki masami wysmaży. No, raczej... Myślę, że będzie dosyć miętko. <grymiołko> będzie miałko. Okej. Okay. Czy w najbliższym czasie, e skoro, skoro tutaj w, w poprzednim fragmencie rozmowy e naszej pogawędki e była tutaj kwestia koncertowa, czy w najbliższym czasie macie coś zaplanowanego jeszcze w tym roku, czy to dopiero już będzie e przyszły rok? Na razie aktywność wszelaka koncertowa z naszej strony jest zawieszona, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, no tak, sam, tak chcielibyśmy po prostu mieć osobę, która a dopełni skład i będzie no, po prostu zdolna do grania tych numerów na takim poziomie na jakim oczekujemy hmm. a niestety po mm, takich wstępnych przesłuchaniach osób, które się do tej pory zgłosiły no jak się okazuje wcale nie jest to takie oczywiste że te numery są takie proste dla wszystkich no więc cóż, czekamy, wiesz, nie spędza nam to snu z powiek, lepiej poczekać troszkę i wyjść w składzie, który, którego będę pewny, że ta prezentacja będzie taka, jak, jak, jak chcę, żeby była, aniżeli wychodzić z osobami, z którymi po prostu nie dogadamy się prędzej czy później i wiesz, no i będę niezadowolony z tego, a raczej jestem osobą, która przywiązuje wagę do szczegółów. Czyli co? Czyli na koncert sobie, sobie poczekamy. Cierpliwie, cierpliwie czekamy. Wspomniałeś tutaj, że ten materiał też doczeka się wydania fizycznego, pudełkowego. Czy macie już jakieś tak, tak perspektywę czasową założoną dla, dla tak. właśnie tej fizycznej wersji? Ta perspektywa czasowa jest uzależniona od tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli jeżeli znajdzie się ten basista, zaczniemy koncertować. Wtedy będzie z mojego punktu widzenia sens zrobienia tej fizycznej wersji, ponieważ będziemy ją Mogli sprzedawać na koncertach i, i wiesz, i będzie ona no, namacalna, dostępna. A z naszego doświadczenia wynika jednoznacznie, że najlepiej nasze materiały po prostu rozchodzą się. Podczas koncertów i przy okazji tych koncertów. I jest, no jest to po prostu sprawdzone empirycznie, tak? mhm. organoleptycznie. Graliście, graliście, graliście, te koncerty, o których wspomniałeś, które zagraliście na, w Czechach, tak? Tak. To, już, to, były, to były koncerty, gdzie sporą część setu stanowił, stanowił materiał z triady. Jak, tak, jak najbardziej. Jak, jak w ogóle on się sprawdza właśnie tutaj w warunkach bojowych? Wiesz co, powiem ci tak, zaobserwowałem nie wiem, zaraz pewnie Olaf też opowie o swoich, i Piotr o swoich spostrzeżeniach, natomiast w skrócie zaobserwowałem, że te numery, które są cięższego kalibru, ludzie stoją, słuchają, no wiadomo, nie, ale na pewno wiesz, reakcje były dosyć, dosyć pozytywne. Natomiast na pewno z tych nowych numerów Bluger, czy też Center of the Universe, który jeszcze przed nami... Numery w takim dosyć, jak to Olaf określił, rock rollowym charakterze. Eee, no one były naprawdę <grywa> highlightami, można powiedzieć. Szczególnie Center of the Universe eee, na, na Czechach, kiedy graliśmy ten ostatni festiwal, gdzie byliśmy headlinerem. No tam zrobił naprawdę bardzo dużą robotę i byliśmy no, zaskoczeni, że aż takie przyjęcie było. Natomiast no, koledzy na pewno też jeszcze coś dorzucą do tego. Eee, nie mogę się nie zgodzić tutaj z Grześkiem, rzeczywiście. Eee, nie zauważyłem, żeby te utwory w jakiś sposób kolidowały nas z poprzednimi utworami z poprzednich płyt. Więc dalej jest to materiał, mimo że jest nieco wolniejszy, nieco bardziej, powiedzmy, nostalgiczny czy mroczniejszy, jest to dalej dobry materiał koncertowy. Może nie wszystkie utwory, ale generalnie... Może jeden, dwa z tego, w moich oczach są powiedzmy mniej koncertowe, ale właściwie cały materiał jest, jest, jest dobry, więc jest, gra go się z wielką przyjemnością, co też e, widzi publiczność i widzi to zaangażowanie. Więc. Czy jest OK, Piotrze? No, dokładnie. No, jedno nakręca drugie, prawda? Jak zespół ma radochę z tego, co gra, a co prezentuje, a ma. To publiczność też to podchwytuje w jakiś tam sposób, prawda? I ta jest to sprzężenie. Energia, rytym, tak. tak mhm. no, w... się. Krąży cały czas. Jak widzisz, że wiesz, zespół wychodzi i daje z siebie wszystko i, i że chce im się grać, a nie wychodzą po prostu za karę, czy też nie mają pomysłu na siebie, no to, no to wiesz, jak jest. tak. No przecież też chodzisz na koncerty i, i niejednokrotnie jest tak, że no czasem się po prostu aż prosi zapytać po co oni w ogóle zajmują czas ludziom, tak? No skoro nie chce ci się grać, nie wiem, robisz to i tak wiadomo, że w 99% tam 9%, powiedzmy Republika, sobie. No, bo... Dokładnie, tak. No to, no to jak już robisz to rób tak, żeby wiesz, żeby... No albo, naprawdę... rób to, albo rób to z pasją i z chęcią, albo nie rób tego wcale. No dokładnie. Bo... To albo to jest pasja, albo, albo, jest, albo jest to twoja miłość, albo zostań w domu i nie wiem i, piwa, albo nie. Jest, I dokładnie, piwa otwórz, otwórz, otwórz to piwo rabatkę albo coś w no, tym no, stylu nie? no, no, wiesz, nie, niektórzy wolą w tym czasie założyć w domu crowdfunding nie? No. o właśnie, bo tutaj nie, nie, nie, oczywiście nie, nie, niesamowity tropicie, tropiciel absurdów internetowych Marcin Pawłowski wytropił dzisiaj takich gegatków z Wrocławia Mescalero, 22 klocki chcą na debiec. super co, co można zrobić za 22 tysiące? No ci, że kupiłbym samochód na przykład. Nie? Może w ich wypadku lepiej, żeby nie zebrali tej kwoty, no bo... Nie, no nie życzymy nikomu źle, ale 22... Czyli, wiesz, no, moja, Beć, akurat, a, słuchaj, no wiesz, moja opinia na temat crowdfundingów i wszelkich żebro akcji jest jednoznaczna i, i jej nie zmienię, w związku z tym, no po prostu... Uważam, że jest to żenujące i tyle. Jeżeli są chętni, żeby komuś rzucić kasę na tacę, to proszę bardzo, to jest wiesz, wolontaryjne, nie? Tak, tylko tak jak powiedziałem, no, niech się te zespoły wszystkie nie dziwią, że potem powstają kolejne fanpage, e, które ich trolują, be toczą bekę i tak dalej, i tak dalej. Bo same A, bo te zespoły się o to proszą. Oni mają prawo żebrać, my mamy prawo toczyć bekunie, nie? No, dokładnie. Dobra, eee, co na otwarcie ostatniej godziny dzisiejszej? Mountain obuś? Improbable. No to czas. 6 minut po godzinie drugiej. Słuchacie rzeczy na antenie Antyradia. Naszym gościem dzisiaj jest formacja Wingless. Już wiem, że się nie będziecie nudzili po powrocie do hotelu. O nie. Już, antyde antydepresanty już się schodziły, także jak wrócimy... To, a jeszcze dodatki, o których tutaj rozmawialiśmy, a o których... Taką perłę przybierze pan. Chyba nie go. uśniemy. No to jest, to wiecie, to jest, to jest taka petarda, to jest generalnie też dawno Oscar powinno sam Pewnie, pewnie A, sobie przyzna. Też. Albo, albo nie, w tej, to jest taki drugi festiwal. Maliny, niezależny, nie? Nie, niezależnych filmów, tam jest Sundance, Sundance Aha. jeszcze, no, może tam miałby bardziej szansę, bo to wiesz, bo to, nie, nie, to nie jest mainstream. Nie, on nie. sam taki festiwal zorganizuje no, w, i tam wręczy nagrodę. No. Będzie można kupić subskrypcję. To tak. Pierwszy odcinek będzie za darmo, ale reszta no. kod po, ten, po przesłaniu płat tak tego dowodu płatności. No, piękne to jest po prostu. Crowdfunding na nowy namiot. O. Takie. Trochę, trochę enigma enigmatycznie to brzmi, nie? No, ale, ale myślę, tak. że zainteresowani wiedzą. wiedzą, Ta. no, tak. wiedzą Dokładnie. O kogo chodzi. I nie wnikajmy. I nie wnikajmy, tak jest. No, kto jest. Kto się zaciekawi, no to. Parę haseł, które tutaj padły w... Powinny być kluczowe to... na tyle, że tak, można par... dotrzeć tak, parę... po nitce do kłębka. Tak, tak jest. Parę, parę właśnie tych kłębków z bawełny, którą żeśmy tutaj owijali na antenie, to, to już powinni powin, powin, co bardziej kumać i wiedzieć, o kogo <coughs> chodzi i szybciutko sobie odnaleźć właśnie te trofea kinematografii, które są na YouTube. Są... Są to, to są godziny! Są to filmy. A, są to filmy, tak? Są to Oscar. <laughs> Oskardy. Oskarda, tak. Albo kiloty. Złoty kilo. nie powiedzieć młot. Młot Dobra, jak mówią, jaja na bok, czyli żarty na bok. Przed nami jeszcze jeden fragment z waszej nowej płyty. Reasumując tak. Wersja elektroniczna jest. Czekamy na skompletowanie składu i wtedy, tak jest. wtedy pojawi się wersja fizyczna. wersja fizyczna. Czy oprócz płyty, jakiś merch, będziecie też... Tak, jest planie, chcielibyśmy wypuścić t-shirty, bez crowdfundingu. będą one w pakietach... Za zwykły Tak, <grym> <grym> za zwykłe pln -y. tak jest. Z tego, co tam pamiętam, bo już wzory są przygotowane, to ma być wersja damska, męska, w rozmiarówce godziwej, także... Wypatrujcie znaków. No właśnie, bo ten. Na razie, na razie można Was. Bo tutaj wspomnieliśmy, tak. że ten, ten, ten Eight Match to jeszcze takie małe niedopatrzenie na, na, na fejsie. Tak. Na, tu wspomniałeś o Instagramie, tak? Czy oprócz fejsa jesteś na Instagramie? Tak, od niedawna właśnie ten Instagram uruchomiłem i powiem ci, że bardzo fajnie się to rozwija. Dopiero chyba miesiąc niecały tam konto zespołu jest. I naprawdę. Jest bardzo... interakcja? Tak, jest interakcja. Y... No można sobie sprawdzić, zobaczyć. Staram się wrzucać zdjęcia, które będą dosyć charakterystyczne które po prostu przykuwają uwagę, no bo wiadomo na tym polega Instagram, żeby w tym morzu i zalewie tych, tych zdjęć, gdzie każdy ma coś do zaoferowania, po prostu zwrócić uwagę tego całego świata można mm -hmm. powiedzieć. I chyba się to udaje, bo z tego co widzę, kto tam serduszkuje, lajkuje i tak dalej, i tak dalej, no to jest, jest naprawdę bardzo fajnie. Zapraszam do odnalezienia nas Wingless Official Tak to jest tam otagowane No i cóż, zapraszam do śledzenia, interakcji A Oczywiście jesteśmy też na YouTubie Na YouTubie wszystkie płyty oprócz debiutu są wrzucone w całości Są tam jakieś teasery, jest teledysk z pierwszej płyty Ayahuasca Także no, pff, myślę, że we wszystkich tych miejscach na bieżąco, które są jak najbardziej popularne i w cudzysłowie medialne. Jesteśmy obecni. Staram się, żeby to, to było. Jeżeli ktoś chce zespół znaleźć, myślę, że na każdy z tych platform bez problemu znajdzie YouTube, Facebook, Instagram, nawet Reverb Nation. Twitter. To jest, tak, z tego co wiem, to nawet chyba ostatnio, jak patrzyłem, to pierwsze albo drugie miejsce tam w tej lokalnej liście, bo tam są takie lokalne jakieś listy popularności mieliśmy. No i Twitter. Twitter też bardzo fajnie udało mi się rozruszać, ale z, stety albo niestety, Twitter jest tylko i wyłącznie w 90, niemal chyba 6 czy 7 przejęty przez, przez tą publikę co jest z zachodu. tak Tam interakcja jest kompletnie tylko i wyłącznie z ludźmi z zachodu. Jeżeli chodzi o nasz zespół, także... Z tego, co pamiętam, to nawet przy tej poprzedniej płycie, jak była promocja, to dwa albo trzy wywiady były właśnie przez Twitter. Tam ludzie się kontaktowali i robiliśmy wywiad z, ze Stanów z dziewczyną, która podcast nagrywała ma taki program Metal Cheek, bodajże taki manik. Był też wywiad z Kanady. Mieliśmy też podcast. Też właśnie przez Twittera był kontakt nawiązany. I był jeszcze wywiad który osobiście też dawałem do takiego portalu w Nowym Jorku, także same a jeszcze też przez Twittera coś było z Irlandii, też, był, też miałem wywiad z Irlandii <śmiech> także no bardzo fajnie widać po prostu znaki, że, że to działa bo, bo te, te wywiady te podcasty e, no były właśnie pokosiem tego że zespół jest Czyli tam obecny tak, dokładnie tak, także bardzo fajna sprawa, polecam, jeżeli ktoś ma cierpliwość wie jak się za to zabrać no, są, są, można naprawdę super jakąś tam promocję pchnąć dalej, także... A wracając jeszcze, wracając jeszcze do, do, do koncertów, które, które zagraliście na tych czeskich festiwalach, tu wspomniałeś, że na jednym z festiwali byliście headlinerem, czyli tak wiesz, no to, to jak wam się w ogóle udało? Zespół tak, zespół niezależny, tak, bez wytwórni, który sam się, sam się wydaje i tutaj dostaje zaproszenie na, na, na festiwale tutaj po sąsiedzku. No może nie są to powiedzmy jakieś... Sceny ala to ta. od razu mówimy i stale się tego nie wstydzimy, ale wiesz, to była to było nawet zaskoczenie dla nas, ponieważ pamiętam, że mieliśmy zabukowany ten pierwszy koncert w Czechach, potem ten drugi na Aggressive Music Fest i już tak naprawdę nie sądziliśmy, że jeszcze jakiś festiwal dojdzie do, do, do, do tych dat letnich a bardzo chcieliśmy właśnie zagrać takie festiwale, bo nigdy wcześniej nie graliśmy w festiwale. Raczej graliśmy w tych okresach albo wiosennych, albo jesiennych. Takie zwykłe koncerty klubowe. Mhm. I okazało się, że y, przyszła po prostu oferta. Organizator tego festiwalu, bo to już była... My graliśmy na siódmej edycji teraz. Y, on cyklicznie to robi u siebie w mieście. Ma tam wsparcie miasta. Y, no cóż... Y, Otworzyłem maila, okazało się, że przyszło zaproszenie, że gość chciałby y, nas zaprosić się jako, wiesz, jako headlinera na, na swoją imprezę post -home muzyki. No, wiesz, do, do, odpowiedzieliśmy mu, spełnił wszystkie warunki, jakie, jakie, jakie tam mieliśmy. A koncert bardzo przyjemny. Tak, też taki ogólnie rzecz biorąc bardzo, wiesz, no powiem ci tak. Już po tych... Nie wiedzieliśmy tak naprawdę czego się spodziewać, ale mieliśmy przeczucie, że Czechy to jest taki kraj, w którym po, po prostu potrafią robić te koncerty i wiedzą jak się to robi. I kiedy pojechaliśmy na ten pierwszy festiwal i potem na ten drugi, to już wiedzieliśmy, że na pewno będzie dobrze. Także ten trzeci festiwal, który właśnie był tym naszym headliningowym show... No był taką wisienką na torcie i kropką na di można powiedzieć no wszystko tam się zgadzało naprawdę wiesz no życzyłbym każdemu zespołowi takiego przyjęcia i takiej takiej obsługi wiesz tego wszystkiego od tego zaplecza, które, które było po, wiesz, po, no tak jak mówię, po scenę i po, po, całe, po całą atmosferę imprezy. Naprawdę bardzo fajna sytuacja i tak jak powiedziałeś, no byliśmy też zaskoczeni, że, że jednak da się, że ktoś jednak, wiesz, szpera po necie i, i, i no i że ta muzyka przede wszystkim jest czegoś tam warta, skoro, skoro ktoś chcecie zaprosić na taką imprezę, to znaczy, że i postawić jeszcze w roli jakiegoś tam headlinera no, pff, oczywiście górnolotnie mówiąc to znaczy, że wiesz, że, że, że nie jest tak źle tak? i że, że jeszcze warto to robić no. bardzo fajna sytuacja i na pewno będziemy to miło wspominać zobaczymy co przyniesie przyszłość wiesz y być może uda się w, w przyszłym roku również zagrać jakieś festiwale. Na pewno, na pewno Czechy są takim miejscem, gdzie będziemy zdecydowanie chętnie wracać i, i, no i dobrze się tam gra. No, każdy zespół, który występował w Czechach na pewno przyzna mi rację, bo, bo pewnie sam też jeździsz na Brutal Assault, wiesz jak... Nie, tam, akurat nie, ale... Nie jeździsz, no, ale na pewno znasz dużo ludzi, którzy wiesz, którzy koncerty na Czechach grają też od strony zespołów i też pewnie mówią ci, że, że no po prostu jest tam super, nie? Tam nie ma, wiesz, nie ma jakiejś takiej dziwnej atmosfery, która czasami występuje w Polsce. Wiesz, tam wszystko się zgadza, ludzie też jak, jakoś tak inaczej się zachowują, uśmiechają, nie wiem. No, nie, nie są tacy napięci, tak? No właśnie, nie, nie ma tego hmm. kija tam, wiesz. No. No. Nie, nie, nie trzeba smarować się tą maścią na bólnie no. I tak dalej, nie? No, no i wiesz, Jezu. crowdfundingów nie trzeba robić. I, i... I piwko je dobre. No. A to je dobre, to no, piwko. Właśnie, I no. chudba dobra jest. Wiesz, piwko to nic, ale ten rum. Albo, albo, A. albo... Obsługi. Rum to jest coś pięknego i... i... Rum z Kofolo. Tak, o. dokładnie. To jest... <grym> Kofola, to jest, to to z jest z ten relikt, który... <grym> którego się <grym> z nie, nie mogą <grym> wyleczyć. No, ale, ale to ma swój urok, wiesz, i, i wszystko fajnie, także naprawdę mamy, wiesz, mamy na pamiątkę filmiki z tych, z tych koncertów, które nakręcił nasz przyjaciel, który był z nami. Także, wiesz, no są jakieś tam dowody na starość, że, że to nie jest tak, że coś, żeśmy sobie tam wymyślili. Super, no. Że stworzyliście kreację w internecie, tak naprawdę was nie było. No, dokładnie. Albo, że wiesz, zaklinamy rzeczywistość, a pod sceną dwie osoby, nie? Dobra, to ja wam życzę, żeby skład się skompletował Żebyście w przyszłym roku e, mogli e, Pograć trochę tych e, koncertów Żebyście tutaj z triadą Mogli dotrzeć pod strzechy No, chyba nie powinienem dziękować, żeby nie zapeszyć ale... No to nie dziękuję To fakturę wad wystawić. Muszę zrobić crowdfunding Na spłacenie tego Dejcie, bo wy... dejcie, dejcie, bo nimą no. No, Zelmo wystawił i Jest problem No, no jest problem, widzicie, rozumicie, jest problem no. Na buni no, ale już na to. No. Brakło. Dobra, żegnamy się utworem uh, center, center of the Universe. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light. They was good. And God divided the light from the darkness. Oh, no. No Dla tych, co nie śpią, a mam nadzieję, że nie śpią, bo jutro właściwie niemiłościwie nam panujący dali dzień wolny. No to teraz kto pierwszy ten lepszy? Prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku, na antyradiowym Facebooku albo mail wysłany na rzeźniamałpantyradio.pl 10 podwójnych wejściówek na... Koncerty Isana, Neobliwiskaris i Astrozaur, koncert we wtorek 13 we Wrocławiu w Pralni i w środę 14 listopada w Warszawie w klubie Progresja. Imię, nazwisko takie jakie macie w dokumencie, bo to będzie sprawdzane przy wejściu, plus miasto, do którego chcecie się wybrać na yy, koncert. Czas, start, 10 podwójnych wejściówek na Wrocław, 10 podwójnych wejściówek na Warszawę. Ty radio. Najlepszy rok na świecie. if Wtorek środa. Wrocław, Warszawa i San, Nobli, Vizcaris i Astrozaur. Wpisujecie po prostu, przesyłacie wiadomość na, prywatną wiadomość na Antiradio na Facebooku albo maila pod adres z rzeźnia Wpisujecie swoje imię, nazwisko w mailu i w, w temacie na przykład Warszawa albo Wrocław i San, Warszawa. Wrocław i wejściówki podwójne mogą być wasze. Kilku warszawiaków już ma. Wrocław zdaje się, że Śpi. No, ale zobaczymy. Jeszcze do trzeciej. Mamy czas. Wraz z Isanem zagrają australisty czarodzieje z Nobli w ubiegłym roku w październiku, więc przed rokiem. Ukazał się ich ostatni krążek, jak na razie, zatytułowany Earn, krążek wydany przez wytwórnię Season of Mist. No i na tym albumie znalazła się kompozycja, do której też zespół nakręcił teledysk. Ten utwór nazywa się Intra Venus. Obliwiskali z Australii, Intra Venus z albumu Earn. Za kilkanaście dni e, rozpocznie swój marsz przez e, polskie sceny klubowe trasa Knockout Tour 2018. Będą to wspólne koncerty Frontside, Virgin's Snatch, e, coś tam jeszcze będzie, będzie, e, będzie Drone My e, Day jeszcze w tymże, e, w tymże składzie i e, Decapitated. Czyli bardzo, bardzo wypasiony. Skład, no i tak się składa, że trzy e, z czterech zespołów e, biorących udział w tejże trasie e, mają w zanadrzu właśnie nowe albumy, które będą podczas tych koncertów e, promowane. 16 listopada pojawi się nowy krążek formacji Draw My Day. Płyta zatytułowana The Ghost Tales. E, od kilku tygodni obecne jest z nami e, z Frontsidów. E, frontside'ów. No i Lada moment, lada moment, czeka na spotkanie z nowym krążkiem formacji Vergec że Zerknę, czy on się przypadkiem już nie ukazał. Zerknijmy, jak tam ma w metryczkę wpisane. Tak. SN. Zobaczmy, co on tam ma w metryczce. Wpisany ten krążek. Vote za ballet. Nie, ukaże, ukaże, się, ukaże się w najbliższy piątek, tego samego dnia. Co so, Ghost Tales formacji Drone My Day. Dobrze, to najpierw lecimy sobie e, Drone My Day. You will not get rid of me. Później będzie frontside. Przynoszę Wam ogień. A w następnej turze Virgin Snatcha. Ja cały czas przypominam, że do wzięcia są jeszcze wejściówki na wtorek i na środę do Wrocławia i do Warszawy na Isana, na obliwiska i Astrozaur. the jury's soul. If I only If I only The pain takes my heart. What do I And feel? As I'm Przyrok na świecie. żyję z Jak powiedziałem, 16 listopada również nowa płyta Virgin Snatch Vote with a Bullet. No i tam nie ma łaskotek, tam nie ma łatwej gry. In effect is grand gestures. Właśnie brzmi Virgin Snatch. A właściwie tak zabrzmi Virgin Snatch na pucie, która ukaże się w najbliższy piątek, 16 listopada. Vote is a bullet. A wiecie, że 1 listopada wylała lawa. I dziś wzywają mnie podziemia. I tym się żegnamy e, in Twilight's ze swojego najnowszego materiału, a za tydzień tutaj do nas do studia wpada dawno niesłyszana formacja Enferis z dużą ilością nowych dźwięków i dobrych wiadomości. Słyszymy się za tydzień o północy. Cześć!